Rozdział 5. Książka Duch Święty autorstwa Ernst August Bremiker. Duch Święty jako nasza rękojmia. Również i ta prawda została przez apostoła Pawła przedstawiona Efezjanom i Koryntianom. Oprócz zacytowanego już miejsca z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału 22 wersetu podobną prawdę przedstawiono w, po pierwsze, liście do Efezjan, pierwszy rozdział od 13 do 14 wersetu. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Po drugie, w drugim liście do Koryntian, piąty rozdział, piąty werset. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha, Słowo rękojmia, poręczenie powinniśmy rozumieć jako swego rodzaju zaliczkę. Gdy zamierzamy na przykład kupić jakiś przedmiot, którego jednak nie chcemy bądź nie możemy od razu wziąć do siebie do domu, płacimy zaliczkę. Dzięki niej wybrana rzecz zostaje zarezerwowana właśnie dla nas. Chociaż realnie jej jeszcze nie posiadamy. Została nam przyrzeczona. Wiemy, że będzie naszą własnością. Myśli te możemy odnieść do nas samych. Wyrażenie rękojmia ducha oznacza, że w przyszłości otrzymamy coś, czego dzisiaj jeszcze nie posiadamy. Niemniej jednak Duch Święty jest gwarancją, że z całą pewnością tego dostąpimy. Gdy przyjrzymy się dwóm zacytowanym powyżej wersetom, z łatwością rozpoznamy, co konkretnie będzie w przyszłości naszym udziałem. A. W liście do Efezjan jest mowa o naszym dziedzictwie. Duch Święty jest rękojmią dziedzictwa, którego bogactwo i chwała zostały opisane w pierwszym rozdziale tego listu. Z nastaniem pełni czasów, to znaczy w tysiącletnim królestwie, Pan Jezus jako Syn Człowieczy obejmie rządy nad niebem i ziemią. Swoje panowanie będzie dzielił z nami. Rozdział pierwszy, werset dziesiąty o tym mówi. To jest nasze dziedzictwo. Bogactwo chwały tego dziedzictwa powinniśmy znać już dzisiaj i potrafić się z niego cieszyć. Mówi o tym rozdział pierwszy, werset 18. Chociaż rzeczywiste przejęcie go należy jeszcze do przyszłości. Niemniej jednak Duch Święty już dzisiaj daje nam pewność, że obejmiemy je w posiadanie. Jest to sprawa nieulegająca najmniejszej wątpliwości. Z kolei w drugim liście do Koryntian napisano o naszym nowym ciele, Nasze obecne ciało jest słabe, ale w przyszłości zostanie przemienione na obraz chwały naszego Pana. Mówi o tym Filipian, 3 rozdział, 21 werset. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wziąć nas do siebie, otrzymamy nowe ciało, budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Mówi o tym drugi list do Koryntian, 5 rozdział, pierwszy werset. To nowe ciało będzie boskie, a nie ludzkie, wieczne, a nie przemijalne, niebiańskie, a nie ziemskie. Jeszcze go nie posiadamy. Dzisiaj wiele dzieci bożych cierpi w swoich ziemskich ciałach, które przysparzają wiele trudu, bólu i zmartwień. Niemniej jednak nowe ciało zostało nam już zagwarantowane, chociaż go jeszcze nie mamy. Duch Święty jest źródłem pewności, że w przyszłości je otrzymamy. Zatem, gdy mówimy o zapieczętowaniu, mamy na myśli przede wszystkim naszą świadomość przynależności do Pana. W przypadku gwarancji myślimy o stuprocentowej pewności przyszłych sług Bożych, przyszłych bożych błogosławieństw, które zostały nam obiecane i podarowane. Duch Święty jako namaszczenie. Z rytuałem namaszczania spotykamy się wielokrotnie w Starym Testamencie. Namaszczona wielu ludzi. Namaszczano głównie oliwą, która jest obrazem wskazującym na Ducha Świętego. W Nowym Testamencie, oprócz apostoła Pawła, o czym mówi drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy werset, błogosławieństwu temu szczególnie wiele uwagi poświęca apostoł Jan. W jego listach czytamy. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Mówi o tym pierwszy list Jana, drugi rozdział, dwudziesty werset ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Mówi o tym pierwszy list Jana, drugi rozdział, dwudziesty siódmy werset. Poprzez namaszczenie posiadamy Ducha Świętego. Duch Boży wzbudza w nas głód myśli bożych, jak też daje ich zrozumienie. Chrześcijanin potrzebuje pouczenia i znajduje je w Biblii, Duch Święty pomaga zrozumieć Pismo Święte. Duchowe pouczenie znajdujemy wyłącznie w Słowie Bożym. Oczywiście Duch Boży posługuje się również ludźmi, którzy tłumaczą pewne prawdy, ale również ich objaśnienia mogą opierać się tylko na Bożym Słowie. Mądrość tego świata, której potrzebujemy oczywiście w naszych codziennych zajęciach i obowiązkach, nie jest w stanie pomóc nam w duchowych sprawach. Nie pomagają nam również teologia czy filozofia, wytwory ludzkich myśli. Wręcz przeciwnie, mogą stanowić dla nas realne niebezpieczeństwo, jeżeli uważamy, że możemy wzbogacić przez nie nasze duchowe życie. Namaszczenie przez Ducha Świętego przysparza nam duchowej wiedzy. Nie oznacza to, że od razu wszystko rozumiemy, lecz raczej, że posiadamy zdolność pojmowania Bożych myśli. Przez namaszczenie jesteśmy w stanie rozpoznać głos dobrego pasterza i rozróżniać go od głosu obcych. Potrzebujemy zdolności rozróżniania, ponieważ jesteśmy otoczeni przez tak różne głosy. Jest wiele rzeczy, które stwarzają pozór słuszności – Natomiast przy bliższym się im przyjrzeniu i przysłuchaniu okazują się fałszywe i niebezpieczne. Abyśmy zostali uchronieni przez tego, przed tego rodzaju zwodniczymi głosami, potrzebujemy namaszczenia od Ducha Świętego. Szczególnie w Ewangelii Jana przedstawiono, jak Duch Święty kieruje nasze spojrzenie na Słowo Boże. Duch chce nas pouczać. I przypomnieć o wszystkim, co Pan Jezus uczynił i czego nauczał na Ziemi. Jego czyny i naukę znajdujemy zwłaszcza w Ewangeliach, na przykład 14 rozdział 26, werset. O tym mówi Duch składa świadectwo o Jezusie. Ta część Jego służby została opisana przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, 15, rozdział 26, werset. Duch. Chce wprowadzić w nas w całą prawdę. W szerszym sensie odnosi się to do całego Słowa Bożego, zaś w węższym do listów Nowego Testamentu, w których zostały objawione myśli Boże, jakich nie znajdujemy w Starym Testamencie. Mówi o tym 16 rozdział, 13 werset. Duch zwiastuje to, co ma nadejść, o tym mówi Księga Objawienia, 16 rozdział 13, werset B. Widzimy zatem, jak Duch Święty posługuje się całym Słowem Bożym, aby nas pouczać. Naszą odpowiedzialnością jest otworzenie się na Jego naukę, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu myśli Bożych o Jego Synu. Poznanie to jest ostatecznie zawsze celem działania Ducha Bożego, o czym przekonać się będziemy mogli w dalszej części naszych rozmyśleń.